Drodzy bracia i siostry. Włączamy. Tak. Cieszę się, że mogę być z łaski Pana pośród Was, żeby tak się złożyło akurat. Działam tak. Jak trochę mówię, niezbyt głośno, dlatego lepiej będzie tak. Będzie działała. Jak wiemy też mamy dzisiaj też tą miłą i radosną sytuację, kiedy ktoś chce jawnie przyznać się do Pana i będziemy też to w dalszej części tego dnia przeżywać. Teraz, kiedy jesteśmy w przysłowie Pana Jezusa, chcieliby spojrzeć również na kwestię chrztu, ale w odniesieniu do osoby naszego Pana. Dziękuję. W leczeniu siostry chrzest Jezusa Chrystusa to mam na sercu, abyśmy spojrzeli na to, ale też w konsekwencji i w odniesieniu do nas samych, co właściwie odnosi się do nas w zakresie chrztu, jeśli chodzi o naukę dotyczącą samego chrztu. Niemniej jak powiedziałem, spójrzmy najpierw Na, oso na osobę Pana jako tego, który jest opisany w Słowie Bożym, w Ewangeliach i to w trzykrotnie czy w trzech aspektach można powiedzieć jeśli chodzi o Jego przez zajmujemy się tymi miejscami najpierw z Ewangelii Mateusza rozdział trzeci Mateusza trzeci rozdział Anagenia Mateusza, rozdział 3 od wiersza 13. Może od. Może jeszcze 11 wiersz. 11 wiersz i od 13. Ja was wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sam dało gościć. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I teraz od 13 wiersza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie? Jezus odpowiadając, rzekł do Niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, tenet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Umiłowani bracia i siostry, mamy tą pierwszą scenę, która obrazuje nam i pokazuje nam chrzest Pana Jezusa. Niemniej, przeczytaliśmy ten jedenasty wiersz, właściwie słowa Jana Chrzciciela najpierw, Ja was chrzczę ku upamiętaniu. Jak wiemy, przez Jana Krzciciela był na, był to przez pokuty. I tu jest właściwie taka pierwsza już zmianka na temat mm -hmm. tego, że chrzest jest oparty na podstawie pokuty. Że musi go poniekąd poprzedzać pokuta. I potwierdzeniem właśnie później jest chrzest. Ale tym się zajmiemy. Chciałbym abyśmy w, w pierwszym zujęcie pozostali przy Panu. Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy, niż ja. Jemu nie jestem godzin i sandałów nosić. I teraz uważajmy. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Słowo chrzcić będzie, bo niektórzy znają to słowo, to jest słowo baptizo, oznaczające właściwie zanurzenie, wejście w pewien jakby zakres, Ale też zawiera, zawarta jest w tym myśl o złączeniu się z tą rzeczą. I teraz to jest istotne, kiedy pomyślimy w kontekście nas samych, że chrzest nas łączy z Panem na tej ziemi jako wyznanie nasze. Ale do tego jeszcze wrócimy. Niemniej, bracia i siostry, tu to, to co zapowiada Jan Chrzciciel mówi o tym, że On, czyli Pan, chrzcić was będzie Duchem Świętym i objem. I tak właściwie umiłowani Mamy już tutaj w słowach Jana prostą na ten czas i w wykonaniu Jana Ewangelię. Ponieważ ten, który będzie chrzcił, czyli złączy, dosłownie w tym sensie zanurzy, czy połączy albo z Duchem Świętym, co oznacza wyratowanie i zbawienie. Jak wiemy, człowiek, który generalnie nawraca się, otrzymuje Ducha Świętego. W czasie łaski są to błogosławieństwa związane z przynależnością do ciała Chrystusowego. Duch Święty stąpił na ziemię w dziejach apostolskich. Czytamy o tym. A więc są dwie drogi. Albo rzeczywiście połączenie z Duchem Świętym, albo z ogień. Ogień mówi o sądzie. Dwie drogi, bracia i siostry, które tu już zmiankuje w tym obrazie Jan, chrzciciel. Albo, mówiąc wprost, zbawienie i dar Ducha Świętego, albo ogień, czyli sąd, tego, który nie ma Ducha Świętego w tym sensie, że nie ma z nim nic wspólnego, nie jest z nim złączony. Nie ma żadnej, żadnej łączności z nim. To żebyśmy widzieli, co zapowiadał Jan Chrzciciel, który wskazywał na Pana, że on sam tylko chrzcił wodą ku upamiętaniu, jakby w tym kierunku, ku pokucie jego grzechy tych, którzy wyznawali je, kiedy przychodzili do Jana. One były w odniesieniu, w spojrzeniu na przyszłe dzieło Pana Jezusa, wyznawane, ale zapłacone dopiero na Golgocie. Natomiast to poselstwo, które tu Jan wykonuje, jest o wiecznym charakterze, który wskazuje właśnie na tego, który, zauważmy, będzie chrzcił, to była rzecz przyszła, Duchem Świętym i ogniem. Kiedy pomyślimy o tym ogniu, to widzimy koniec Biblii właściwie. Objawienie 20 rozdział, kiedy Ten, kto nie był zapisany w księdze żywota, mieliśmy to chyba wczoraj w kartce z kalendarza, jak czytaliśmy, zostaje wrzucony gdzie? Do jeziora ognistego. To jest to ostateczne przeznaczenie grzesznika, który nie przyjął poselstwa łaski. Tak naprawdę Duch Święty, ten, który uwierzył, właściwie na wieczność zostaje z Duchem Świętym połączony ponieważ będzie zażywał przez moc i działanie Ducha Świętego wszelkich błogosławieństw, które Bóg dla człowieka przewidział. Tak samo i my w domu Ojca umiłowani, jako wierzący czasu łaski. A więc w tym znaczeniu teraz, kiedy On pokazuje Pana i mówi w tym obrazie o Nim, czy w, takim, w tych pojęciach, od 13 wiersza przychodzi sam Pan, który przewodzi nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić. Czy Pan Jezus potrzebował chrztu? Umiłowani. Sam w sobie był bez grzechu. W nim grzechu nie było. On grzechu nie popełnił. On nie znał grzechu. Więc nie potrzebował upamiętania, które głosił Jan przez chrzest pokuty. Dlaczego więc przychodzi do Jana, aby dać się ochrzcić? pierwsze co mnie tu szczególnie porusza bracia i siostry to jest to, że przychodzi Pan Jezus na Jordan I kiedy pomyślimy nastawmy się tylko króciutko jeśli mamy tą scenę gdzieś w zanadrzu, w myślach że skrzynia pańska kiedy Izrael wchodził do Kanaanu musiała pierwsze wejść do Jordanu kapłani wnieśli skrzynię Bożą do Jordanu i co się stało z Jordanem? rozstąpił się stanął z jednej strony jak wał wody, przypomina nam to też Morze Czerwone, w miejscowości Adam, to jest początek ludzkości, bracia i siostry. Gdzie w ogrodzie Eden Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył i Bóg otwiera Jordan teraz, aby w tym obrazie też okazać łaskę i wprowadzić człowieka do błogosławieństw, które przewidział. A reszta wód Jordanu spływa gdzie? Do Morza Słonego. To jest obraz też potępienia. Ale w tym czasie, w tym otwarciu się wód jest przystęp i wejście w zakres błogosławień. Izrael wchodził do ziemi Kanaan, dosłownie fizycznie do ziemi, która była przewidziana dla niego, już widzimy to na początku II Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że wyprowadził lud i wprowadził do ziemi mlekiem i miodem płynące i tak dalej, w obrazach Bóg do niego mówi, więc to był cel dla ludu izraelskiego. Niemniej umiłowani, kiedy tu Pan Jezus przychodzi nad biotę, wody się nie rozstępują. Gdzie On sam we własnej osobie, gdzie skrzynia pańska jest tylko obrazem była Jego, symbolizowała osobę Boga generalnie, dlatego była z taką bojaźnią w ogóle traktowana i w najświętszym miejscu, jak wiemy, była, znajdowała się, gdzie nie miał człowiek przystępu w ogóle, tylko raz w roku arcykachonu, aby skropić to jego, które było na niej, Kiedy dopiero przez ofiarę Pana Jezusa ta zasłona została rozerwana, że mamy teraz przystęp właśnie do Boga, do, Bożej, do Bożego tronu, do Bożego majestatu, to teraz Pan Jezus osobiście jako Bóg i człowiek jest na ziemi, gdzie przychodzi do Jordanu i daje się ochrzcić umiłowanie. Było to wyrazem złączenia się, to co powiedziałem wcześniej, z tymi, którzy wyznawali grzechy w chrzcie pokuty Janowi, czy, czy w obecności Jana. Było to złączenie się z tymi, którzy pokutowali po prostu i Jordan, który obrazuje też właśnie to otwarcie, co powiedziałem wcześniej, że śmierć została otwarta, rozwarta dosłownie i moc, aby lud mógł wejść, co obrazuje też śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jordan, jeśli chodzi o nasze wejście w zakres błogosławieństw, jak list do Efezja mówi, że jesteśmy też zmartwychwstw, zbudzeni i osadzeni i posadzeni w miejscach niebieskich. to Jest może inny temat, nie chciałbym teraz obchodzić, ale tu umiłowani Pan Jezus daje się ościć mówiąc, godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. To wola Boża, czyli Bóg chciał, aby w ten sposób Jego Syn złączył się już z tymi, którzy wyznawali grzechy swoje w Jordanie, ale wychodząc z wody umiłowani, niebo potwierdza Jego doskonałość. Ten jest Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc Aby nie było wątpliwości, Bóg zatroszczył się o to, aby ten jego syn nie był jakby zrównany z tymi wszystkimi, którzy się chrzcili w Jordanie, ale jest tutaj poniekąd wyróższony i ten, nie kto inny, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Że też Jordan, jak wspomniałem, jest obrazem śmierci, to obrazowało, że to zamurzenie Pana w sensie chrztu będzie musiało być dosłownie wypełnione w jego śmierci. Że on będzie musiał wejść śmierć po prostu, aby rzeczywiście wypełnić wszelką sprawiedliwość. Bracia i siostry, to co żeśmy się zajmowali też w pierwszej godzinie. Wszelkie żądania sprawiedliwości Bożej zostały wykonane na Panu Jezusie. On tylko i wyłącznie je spełnił. Był w stanie je spełnić po prostu. Oto sprawiedliwy sługa mój, pisze Izajasz 42, którego ukochała moja dusza. Ten właśnie wypełnił wszelką Bożą Sprawiedliwość, aby w konsekwencji tego też i dać nam pokój. A więc umiłowanie widzimy tutaj tą scenę, Pan Jezus jako człowiek, który przyszedł na tą ziemię, który przyszedł złożyć swoje życie, który przyszedł zjednać się z tymi, jak powiedziałem, którzy wyznawali swoje grzechy, ale przede wszystkim pełnić wszelką sprawiedliwość zostanie tu poniekąd w tej sytuacji uczczony przez Ojca na tyle, żeby podkreślić Jego Umiłowanego Syna, którego Bóg sobie upodobał po prostu. Że to ten jest tylko ten jedyny. Ale umiłowanie, jak wspomniałem, i jeśli ktoś czyta Słowo Boże uważnie, a myślę, że wszyscy czytamy, to wiemy, że trzykrotnie Pan Jezus mówi o chrzcie w Ewangeliach. Właściwie ten, ta scena pokazuje sam Jego chrzest. Więc to jest jedna z tych trzech, tutaj nie mówi bezpośrednio, ale jest chrzczony. Niemniej, bracia i siostry, spójrzmy na drugą sytuację. Ewangelia Marka, rozdział 10. Ewangelia Marka, rozdział 10. Mamy tę scenę, kiedy przychodzą synowie ze Bedeusza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 ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Po pierwsze, co nam się rzuca w oczy umiłowani, że mamy prośby do Pana, to jest taka lekcja poboczna właściwie, które są nacechowane przez nasze własne ja. To jest ewidentna tutaj sytuacja, w której przychodzi Jakub i Jan i zauważmy, uczyń, czy chcemy, abyś nam uczynił to o, to, o co Cię prosić będziemy. To, co my prosimy, Ty masz uczynić. Znamy to w naszym życiu? Mamy swój plan, przedstawiamy go Panu, o to Cię proszę, to daj mi. To nie jest ani odrobina zależności, właściwie, żebym nawet pokory, żeby stawiać wymagania, przedstawiać swoje plany, i oczekiwać, tak chce uczyń go. To jest lekcja poważna, bracia i siostry, ale niesamowita jest łaska, jak Pan Jezus wychodzi tym uczniom i tak w swej dobroci takiej, i takiej łagodności tłumaczy im to. I nie bez powodu właśnie odnosi się do czegoś, co w tej chwili było Jego udziałem na ziemi. Zauważmy to. Nie wiecie, o co prosicie, po pierwsze, często też im. musimy sobie to wziąć do serca, że mało się zastanawiamy być może, czy rzeczywiście nasze prośby są takie, jakby Pan chciał słyszeć. Czy możecie pić kielik, który ja piję, albo być ochrzczeni tym krztem, którym ja jestem? A więc widzimy ewidentnie, że czas był teraz teraźniejszy. Pan Jezus mówi o piciu kielicha i być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrztą. Teraz jeśli mamy w pamięci to, co powiedzieliśmy krótko, czym jest chrzest, jeszcze krótko o kielichu. Kielich nie chodzi o naczynie, bracia i siostry. My mamy chleb i kielich w pierwszej godzinie, które są symbolami śmierci Pana Jezusa, ale kielich, jak czytał brat w pierwszej godzinie, czy nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec? Ewangelia Jana 18, rozdział. To nie chodzi o naczynie, jak powiedziałem. Chodzi o zawartość. Chodzi o pewien zbiór. O zawartość tego, co wiąże się z tym, zobrazowane jest to w tym kielichu, czyli w tym wszystkim, co jest w jego wnętrzu. I teraz w tym obrazie Pan Jezus mówi, <śmiech> czy możecie pić kielich, który ja piję? To, są, to były wszystkie te jego wewnętrzne doznania i dogłębne cierpienia i to, co przeżywał, przechodząc przez tą ziemię. Dlatego mówi, ja piję. Więc to wszystko, czego doświadczał, co w swej zawartości musiał jakby dogłębnie, wewnętrznie w sobie przeżywać. To był ten kielik, który on pił właściwie każdego dnia, ale z celowo powiedziałem o tym ministru z 18 rozdziału, żebyśmy widzieli, który daje mi ojciec. To jest całkiem inny temat kielicha. To są wszystkie były plany i Boże zamierzenia umiłowani, które ojciec przewidział dla syna, łącznie z Golgotą, aby cierpiał To jest ten kielich, który czekał na Pana Jezusa już przed założeniem świata, żeby wypełnił cały ten plan i zakres Bożej woli, która jakby czekała na niego do wypełnienia i to było w tym kielichu ojcowskim Dlatego Pan mówi o grodzie Getsemane, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, abym go pił, wszakże nie moja, lecz Twoja pola nie się stanie. Kielich Bożego Sądu zarazem, kielich cierpienia, kielich wszystkiego tego, co było przewidziane dla Pana, aby cierpiał to tutaj na tej ziemi. Ale jeszcze to nie jest tu, kiedy czytamy ten kielich Sądu Bożego, który on tu mówi, że pije, tylko tak jak powiedziałem, szereg umiłowani okoliczności jego wewnętrznych cierpień, które przeżywał umiłowanie Pomyślmy tylko o Izajaszu. On choroby nasze nosił i cierpienia nasze wziął na siebie. Wszelkie zło, wszelką ludzką nienawiść, wszelką niewiarę, wszelką zgardę, wszelkie podważanie jego osoby umiłowanie, Wszelkie cierpienie ludzkie, które widział na skutek grzechu, kiedy musiał uronić łzę nad grobem Łazarza. Kiedy przez to łącząc się z cierpiącymi, również widział to żniwo śmierci na skutek grzechu, który wszedł na świat umiłowani, to wszystko było tym kielichem, który pił codziennie we wnętrzu swoim przeżywając. Ale być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony, wiązało się to tak samo z tym wszystkim, co na niego przychodziło. Czyli został złączony z okolicznościami naszego życia, dosłownie jak powiedziałem wcześniej, zanurzony, złączony, Z tym, co tu wszystko na Niego przyszło. Czyli to na zewnątrz, co zostało na Niego złożone. Wszelkie, wszelką złość i nienawiść, jak powiedziałem, z tym wewnętrznym zarazem odczuciem. A więc te wszystkie okoliczności, również i trudy pielgrzymki umiłowania. Trudy, które znosił każdego dnia, idąc przez ten świat. To był ten krzest, którym był chrzczony. Krzest jego próby na które zostawał wystawiony. I szereg wszystkich pokus tak samo, począwszy od pokuszenia nawet na pustyni, przez szatana, to wszystko, co w zewnętrznych okolicznościach umiłowani zostało zetknięte, skonfrontowane z Nim, to wszystko był ten chrzest, który On, chrzczony był ochrzczony przez czas tutaj swojego życia. To chodziło, dosłownie widzimy, że przez to umiłowanie, zastanówmy się, bo słowo Boże, to nie jest księga, jak w tym świecie dosłownie literalnie nieraz pokazująca nam rzeczy czy obrazy z tego świata, żebyśmy się zastanowili, że nie chodzi w samym chrzcie, ona jest, czy chrzest jest wyrazem w tej chwili zanurzenia się i też y, bieżący idzie do wody, ale umiłowani, tu w tym obrazie odnosząc na Pana, widzimy, że nie chodzi o samą fizycznie wodę po prostu, do tego zmierzam, że to jest pewna prawda, która za tym stoi, że my się z czymś łączymy, że tak naprawdę woda jest tylko tym widzialnym, jedynym znakiem niepowtarzalnym na tej ziemi. Jest, dzieje się to raz w przypadku wierzącego. Ale Pan Jezus, zauważmy, w Jego przypadku było to ja jestem chrzczony. To trwało umiłowanie. To jest ta rzecz, gdybyśmy widzieli, że to złączenie, jak powiedziałem, te z wszystkimi okolicznościami i zarazem to wewnętrzne Jego doznanie Trwało przez cały okres jego życia. Wyobrażamy <śmiech> sobie to w ogóle, jak wspomnieliśmy to też, jako dziecię, że już nie miał miejsca na tej ziemi. Myślimy, jako ten, który od początku był prześladowany. Wiecie, bracia i siostra, że ja całkiem niedawno zauważyłem, kiedy jest to miejsce Łukasza II, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Znamy to miejsce. Kiedy przybyli do Betlejem na Skis, nie było dla nich miejsca w Gospodzie. To nie chodzi o to, że nie było miejsca umiłowani, bo tak było pełno wszędzie, tylko dla nich nie było miejsca. Dla tych, którzy przybyli, czyli Józef, Maria i Pan Jezus, dla nich nie było miejsca. Dla innych były miejsca. To dla nich konkretnie właśnie nie było miejsca w Gospodzie. Tak był odrzucony umiłowany nasz Pan, który nie miał gdzieby głowy skłonić, który musiał przerównać się do lisów i ptaków posiadających jamy albo gniazda ale dla Niego nie było miejsca, że musiał przyjść na świat w żłobie. Umywanie to wszystko niechaj nas skłoni do większego rozmyślania o Panu i też uświadomienia sobie właśnie przez co On przechodził. Kiedy przejdę do, to przejdziemy do takich bardziej konsekwencji też praktycznych naszego sztu, to też niechaj to będzie przede wszystkim zachętą naszą, że Pan coś wykonał na tej ziemi dla nas, abyśmy teraz, stając po Jego stronie w tym świecie, również szli Jego śladami, jak pisze apostoł Piotr. Umiowani trzecie miejsce, które znajdziemy w Ewangeliach. Trzeci rok, nie, przepraszam, to jest Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 12. dwunasty rozdział mandali Łukasza teraz będziemy zdziwieni trochę przeczytamy od 49 wiersza ogień przyszedłem rzucić na ziemię Jakżebym pragnął aby już płonął i teraz zauważmy co to pisze Chrzten mam być ochrzczony jakże jestem udręczony aż się to dopełni Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam raczej rozdwojenie. Może powiem. Umiłowani? Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Wielu to kojarzy z ogniem Golgoty i tak dalej. To nie jest taka myśl, bracia i siostry. Ogień, który jest obrazem Świętości Bożej, Sprawiedliwości Bożej nie był wystawiony na ludzkie oczy. To nie był przecież fizyczny ogień wzajemny sobie z tego sprawę. To było to doznanie i poczucie dogłębne Świętości Bożej w Panu, gdzie Świętość Boża, można powiedzieć, na wskroś przeszywała, badała tą ofiarę i jej czystość doświadczała. I nie znalazła nic, co ogień świętości Bożej miałby strawić. Tak był doskonały pan. Zdajemy sobie sprawę, że w ołtarzu całopalnym na dziedzińcu namiotu zgromadzenia tak naprawdę ofiary nie były na ognisku, tym na ziemi spalane, ale była pośrodku kratownica i ofiary były kładzione na kratownicy. Kiedy ogień w tej górnej części pomienia jakby jest w tej najgorętszej można powiedzieć Części właśnie trawił tą ofiarę. Ten ogień, o którym tu mówi Pan Jezus, mówi o ogniu w sensie rozdzielenia, rozdwojenia. Dlatego mówi, przyszedłem dać rozdwojenie. Ogień to jest tak samo w tym obrazie sądu, czyli nie, że osądzenie ludzi umiłowani, ale rozdział ludzi. Na tych, którzy to przyjmą albo nie. Na tych, którzy Rzeczywiście, Dlatego Pan podaje później przykłady. Odtąd powiem pięciu będzie w jednym domu poróżnionych. trzech z dwoma, a dwa z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem i tak dalej. To jest ten rozdział, który w tym obrazie ogień w sensie obrazowo mówiąc tego sądu, ale nie osądzenia ludzi, ponieważ Pan Jezus nie przyszedł, aby sądzić świat, lecz aby był świat przez Niego zbawiony, ale w sensie umiłowani rozdzielenia pomiędzy ludźmi. To jest. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, bo teraz mi się to miejsce przypomina. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Zauważmy, sąd nad tym światem mówi. 12 rozdział Ewangelii Jana. To nie chodziło, że sąd spada teraz na niego, że się odbywa nad tym światem, ale teraz odbywa się 31 wiersz czy tam w Ewangelii 12, 31 Jana, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz ładca tego świata będzie wyrzucony. Sąd, czyli to rozdzielenie umiłowani na tych, którzy Pana Jezusa odrzucili, ukrzyżowali i na tych, którzy Go po prostu przyjęli. A więc świat staje też pod winą, jeśli chodzi o tych, którzy Go odrzucili, bo zasadniczo jako Jego własność Go odrzuciła jako naród. Tak samo i dziś w tym chrześcijaństwie jest odrzucany. A więc świat stoi jakby pod wyrokiem sądu, który jeszcze nie jest umiłowanie wykonany ale jest Jego groźba, ale póki co ten sąd dokonuje się przez rozdział na tych, którzy przyjmują poselstwo łaski, na tych, którzy, tego, którzy to odrzucają. Niemniej wracając do naszego miejsca, chrztem mam być ochrzczonym umiłowaniem. Jakże jestem udręczony, aż się to dopełnę. Jaki to był chrzest, który miał być dopiero ochrzczony, Pan Jezus. Mało tego, jakże jestem udręczony, aż się to dopełnę. Miłowani, Pan Jezus miał wejść w śmierć. Miał wejść po prostu w tą godzinę ciemności, trzy godziny ciemności, w tą właściwie porę, porę i moc ciemności, w tą godzinę człowieka, o której mówi w Ewangelii Łukasza to Wasza pora i moc ciemności. Miał wejść, miłowani, w to, że człowiek uzewnętrzni wszelką swoją złość, nienawiść w stosunku do Niego ale i przede wszystkim to, że Bóg będzie musiał go opuścić. Będzie musiał umierać umiłowanie za Twoje i moje grzechy największym, najgłębszym cierpieniem. Czyli znowu miał zostać złączony ze śmiercią dosłownie. Śmierć miała go dotknąć w tym sensie, że miał jako prawdziwy człowiek umrzeć umiłowanie. Złożyć po prostu swoje życie w ofierze na krzyżu. I teraz on mówi, jakże jestem udręczony. Nie chodziło o tyle można tu też może widzieć Jego lęk czy strach, ale Jego umiłowanie pragnienie, aby łaska rozlała się na podstawie Jego dzieła do ludzi. To jest to nie tyle, udręczenie to słowo oznacza, co takie, jakby jakżeż jestem związany, jakby jestem taki ściśnięty. W tym sensie, żeby jeszcze nie mogę tej łaski rozlać na wszystkie narody, na wszystkich ludzi, bo przyszedł do swojej własności. Ale to przez dzieło umiłowani krzyża I Ewangelię, którą Pan Jezus zleca jakby później uczniom, żeby szli na cały świat, głosząc Ewangelię, to to miało się dopiero rozlać, umiłowanie, jak gdyby. Rozszerzyć, rozprzestrzenić na cały zakres y, właściwie świata, ludzi, aby rzeczywiście ta łaska i konsekwencje Jego dzieła, zbawienie, krótko mówiąc, aby mogło dojść do ludzi, umiłowani. Aż się to dopełni, umiłowani, On pragnął w tym sensie Aby wykonać wolę Bożą, wykonać wolę Ojca, aby przez to dać podstawę umiłowaniu, ratunku, dzisiaj i tutaj dla Was. Oczywiście nie tylko tutaj, w tej sali. A więc to miał być ten chrzest, który go czekał umiłowani. Widzieliśmy więc chrzest w Jordanie, widzieliśmy chrzest, który, którym był chrzczony podczas swojego życia na ziemi i widzimy tutaj umiłowani ten, który go czekał. Krótko mówiąc, punktem kulminacyjnym była Golgota. Tam, gdzie zawi zawiesiwszy go na drzewie, gdzie ten dosłowny sposób został złączony z śmiercią, jak powiedziałem, że złożył swoje życie. Umarł po prostu na krzyżu. Został jakby zanurzony wręcz, chociaż wiemy, że śmierć nie mogła go zatrzymać, bo zmartwychwstał. Ale jednak umiłowani musiał to wycieklić. Nie byłoby nas tutaj, nie byłoby zgromadzenia umiłowanych nie byłoby wierzących, którzy mieliby przebaczenie grzechów, pewność zbawienia dzisiaj, w tym czasie, gdyby nie śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa. Umiowani, teraz tak troszeczkę przechodząc może bardziej w naszym kierunku, jakie ma to konsekwencje dla nas? Kiedy pomyślimy, co dzieje się właśnie w naszym życiu, jeśli chodzi o następstwa śmierci Pana Jezusa i jakie ma to odniesienie do naszego życia, kiedy rzeczywiście stajemy po Jego stronie w tym świecie i dajemy się ochrzcić. To jest pytanie umiłowani. Mnie to zastanawiało, nieraz muszę Wam się przyznać. Czasem się tak słyszę, że na przykład, może to w kontekście takim czasem negatywnym, że jak coś się złego tam ktoś wierzący zrobił, to czasem słyszę, no on był tylko ochrzczony albo ona że jeszcze nie był na przykład przy stole pańskim. Tym samym jakby umniejszając odpowiedzialność. Fakt faktem, że jest ze stołem odpowiedzialność związana, nie chcę teraz o tym mówić, ale jest ogromna. Ale niemniej wydaje mi się, że jest to nieco umniejszanie też faktu chrztu, który stał się udziałem wierzącego, Który jest rzeczą wbrew pozorom poważną, radosną jak najbardziej i cieszymy się z tego, jeśli właśnie z tego się cieszymy, bo co jest podłożem naszej radości? Przecież nie ktoś, że się kąpie, tylko to, że ktoś rzeczywiście się nawrócił i rzeczywiście widzialnie potwierdza to i staje po stronie Pana Jezusa, kiedy rzeczywiście idzie, aby daje się ochrzcić. Umiłowanie, jedno miejsce przeczytajmy, ono jest ważne. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Chcieliście krócej, żeby było, 16 rozdział Ewangelii Marka. 16 wiersz. Przeczytajmy. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale ciały siostrę myślę, że to jest na tyle czytelny wiersz, że zauważamy zaraz, może, może troszkę od końca go zaczynając, że chrzest nie jest potrzebny do zbawienia. Wyraźnie jest napisane, kto uwierzy i uchrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie jest napisane, kto nie uwierzy i nie ochrzci się, będzie potępiony. Nie, kto nie uwierzy. A więc widzimy, że wiara jest podstawą zbawienia. Łotr nie miał czasu się ochrzcić w Nie było takiej w ogóle możliwości. Żeby nawet przyjął ten chrzest, jak, jak czytamy w Ewangeliach, kiedy uczniowie chcili, kiedy Pan Jezus był na ziemi również. Chrzcili go, chrzcili, przepraszam, nie jego, tylko ludzi, uczniowie, właśnie w spojrzeniu na niego. Czyli ludzie, ci, którzy się opowiadali za nim, byli chrzczeni przez apostołów. Tym samym łączyło to ich i świadectwo, i wyznanie w sposób taki zewnętrzny przez ochrzczenie się, właśnie ich świadectwie łączyło ich z Panem Jezusem, tym Mesjaszem przebywającym na ziemi. To było to wyznanie, które jak czytamy Ewangelię Jana 4, kiedy się faryzeusze dowiedzieli, że Jezus chrzcił, chociaż sam nie chrzcił, ale uczniowie Jego. Tam mamy później tą scenę. To są te wzmianki, gdzie o tym czytamy. Więc później po służbie Jana chrzcili po prostu apostołowie. Tu wracając do tego to miejsca mamy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Powiedziałem już, że Jara jest potrzebna do zbawienia, ale nie chrzest. W takim razie ktoś zada pytanie, po co się chrzcić? Skoro jestem zbawiony, czy ja muszę się chrzcić? Umiłowani, nieraz się tak zastanawiałem też sam i pewnie może nie jeden z was. Jakbyśmy tak sobie wzięli karteczkę i tak sobie usiedli i napisali sobie, po co właściwie się chrzciłem. Co byśmy napisali na tej karcie. Co się stało? Czy, czemu jest to potrzebne, że mam się oprzcić? Przecież powiedzieliśmy, że do zbawienia nie, zbawienia nie jest to potrzebne. Więc widzimy, że ma to zakres już po tym wierszu nawet z jakimś czasowym okresem, a dotyczy to Ziemi. Naszego przebywania tutaj na Ziemi. Naszego świadectwa na Ziemi. No bo do wieczności przez nie jest mi potrzebny. Więc tym samym zawęża się to Czy zamyka się to w przedziale naszego czasowego tutaj pobytu na Ziemi? Przejdźmy teraz do Ewangelii Mateusza. 28 rozdział. Znane też myślę miejsca, ale przeczytajmy je sobie. 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, krządząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przykazałem. Nie przeczytałem w Ewangelii Marka, nie przeczytaliśmy w sumie tego, yy, może, wybaczcie, nie chcę, żebyście bracia i siostry znowu wertowali, ja tylko pozwólcie, że tak strasznie przeczytam, tylko piętnasty wiersz z Ewangelii Marka, przez świętego Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzenia. To ten wiersz poprzedzał, ten nasz, który powiedzieliśmy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie wyratowany, czy zbawiony będzie. Teraz, umiłowani, w Ewangelii Mateusza dowiadujemy się bardzo ważnej rzeczy. Po co jest nam chrzest? Do tego pytania wracam potrzebne. Pan Jezus mówi do uczniów, w ogóle tak nawiasem mówiąc, charakter Ewangelii Mateusza też dobrze widzieć jest, że Pan Jezus nie wstępuje do nieba w tej Ewangelii. Zostaje na ziemi. Nie ma w niego wstąpienia w Ewangelii Mateusza. Pan Jezus, który stoi wobec uczniów, jedenastu, wspomnianych 16 wiersza, którzy tworzą obrazowo początek też zgromadzenia oczywiście, ale też tą resztkę żydowską późniejszych czasów. Tego ostatecznego czasu. I teraz mówi im idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie jest już, mowie, zauważmy, mowa idźcie i głoście Ewangelię, tylko idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Też zrozumienie Nie cały świat, ale wszystkie narody. To jest ten aspekt żydowski, bo Żydzi stoją zawsze jako oni i narody. Cały świat to nie jest świat systemu tego świata, ale umiłowani świat ludzi ogólnie, czyli Ewangelia jest dla wszystkich ludzi. W Ewangelii Marka jest to podkreślone w tym kontekście. Dlatego tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie świat jako system tego świata. Ten zły, który szatan tworzy, ale świat ludzi żyjących na ziemi. Tu, idzie, tu mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz zauważam, nie ma mowy o też ani słowa, dosłownie kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Nie chodzi o to, że wiara nie jest potrzebna umiłowani, tylko pouczenie jest tutaj całkiem inne, jeśli chodzi o Mateusza. Mianowicie umiłowani, ten chrzest, o którym tu jest mowa, Zaraz powiem o wnioskach, jakie są dane istotne, ale żebyśmy też widzieli to światło pouczenia takiego proroczego. Odnosi się do czasu po pochwyceniu, czyli po czasie zgromadzenia na ziemi, kiedy przed czasem tysiącletniego królestwa i w czasie będzie, będą czynieni uczniami ci, którzy rzeczywiście uwierzyli w poselstwo Ewangelii, królestwa i zarazem będą przez zewnętrzne życie poświadczać to, dlatego czyńcie uczniami, że przynależą, krótko mówiąc, do Boga. Chociaż połączenie ich z Ojcem, z Synem, Duchem Świętym jest też bardzo istotne. Ale zauważmy 20 wiersz, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To zwiastowanie umiłowanie kazania na górze, które Pan Jezus mówił w Mateusza 5 do 7, gdzie mamy to w jednej części, bo w innych Ewangeliach mamy troszkę to poszatkowane, nie wszystko czy częściowo, ale w Mateusza 5 do 7 mamy całe kazanie na górze. I teraz oni w tym czasie okropnym i trudnym będą musieli dowieść, że chrzcząc się przez to przyznanie się do Boga, że w zewnętrzny sposób pokażą to, kim są. To będzie ich świadectwo zewnętrzne w obliczu prześladowań, prześladowań, yy, ucisku, ataków, wszystkiego tego, co na nich po prostu przyjdzie. Dlatego umiłowani jest to bardzo ważny aspekt, który teraz odnoszę to do nas, że chrzest czyni nas tak samo uczniami, abyśmy przestrzegali Krótko mówiąc, Słowa Bożego, ale łączy nas też w zakresie wyznania na tej ziemi z Ojcem, z Synem i Duchem Świętym. Więc, krótko mówiąc, wprowadza nas w co? W zakres chrześcijańskich błogosławieństw. <śmiech> prawdziwe odpuszczenie grzechów, umiłowanie, jedyne odpuszczenie grzechów, przebaczenie, pojednanie z Bogiem jest możliwe tylko na gruncie chrześcijaństwa. Nie w islamie, nie u Mohamedanów, czy gdziekolwiek indziej, ale to właśnie był chrześcijaństwem. I dlatego człowiek, który generalnie deklaruje się, jako człowiek, który nawrócił się dzisiaj w czasie łaski żyjąc, on staje się tym samym uczniem Pana Jezusa. A więc Jego naśladowcą. Tym, który żyje tu, w tym czasie, jak powiedzieliśmy, że chrześcija na ten czas ziemi potrzebny, on przestrzega i deklaruje się w połączeniu z tym, co wyznaje, że będzie teraz uczniem Pana Jezusa i przestrzegał tak samo Jego Słowa. Omiłowani, więc chrzest nas łączy, podkreślam tą myśl, którą mówiliśmy, mówiąc o Panu, łączy nas z osobami bóstwa, tu zewnętrznie dając świadectwo, kim jesteśmy. Łączy nas z tym, do którego się przyznajemy, zaraz jeszcze kolejne miejsce czytamy, abyśmy teraz poświadczali, do kogo należymy, i za kim żeśmy się opowiedzieli, umił Ktoś powie, no ale przecież mógłbym uwierzyć i wcale bym się nie musiał chścić, ja też będę świadczył. Może tak być, ale umiłowani nie będziesz wtedy posłuszny temu, co powiedział pan w Ewangelii Marka. Bo on mówi, poświadcz twoją wiarę przez chrzest, Stań wyraźnie po mojej stronie. Sam Paweł, apostoł, został ochrzczony przez Miasza i kiedy on przychodzi do niego, mówi, wstań, obmyj grzechy swoje. On uwierzył przez te trzy dni, kiedy był w tym cierpieniu takiego ciała, w sensie, że nie widział i nic nie jadł i nie pił. On uwierzył, ale kiedy doszedł do siebie, został ochrzczony i stanął wyraźnie po stronie Pana Jezusa. Chrzest jakby przenosi nas, umiłowani, w całkiem inny zakres. Zakres chrześcijańskich błogosławień, chrześcijańskich przywilejów i chrześcijańskiej odpowiedzialności. To jest bardzo ważne, żebyśmy to widzieli. Być może nie wszyscy jest teraz może do końca zrozumiałem, ale jeszcze pomocniczo zauważmy przeczytam jeszcze kilka miejsc, abyśmy sobie uświadomili, wszyscy bracia i siostry jak istotne to jest dla Słowa Bożego, żeby tą prawdę podkreślać, co przez chrzest się stało. Przeczytajmy z listu do Galacja. trzeci rozdział. Galacja, trzeci rozdział. Zobaczymy widzialny sposób, co się dzieje na bazie chrztu, umiłowani. Abyśmy też może bardziej to cenili. Trzeci rozdział, 27 siódmy wiersz. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się Chrystusa. Umiłowani, to chyba każdy z nas może zrozumieć. Bracia i siostry, starsi pośród nas, przecież macie już chrzest za sobą już pewnie dawno temu. Umiłowani, warto sobie takie miejsca odświeżyć, ponieważ my często jesteśmy bardzo osłuchani, zauważyliśmy to na pewno, że na przykład mówimy to już znam, słyszałem to albo słyszałem wielokrotnie, ale umiłowani, czy przemawia to do nas, to uświadamia nam pewne rzeczy, to też czyni słowo Boże takim odświeżającym dla nas, że przypomina nam jednak coś, co stało się faktem, bo przecież wielu tutaj z braci i sióstr było pewnie bardzo młodych kiedyś się chciło i było to już, jak powiedziałem, wiele lat do tyłu, ale umiłowani konsekwencje są do dzisiaj. Jakie? A mianowicie takie. Przyoblekliście się Chrystusa. Jesteście tymi, jesteście. Zresztą to ja na, Jesteście na 26 wiersz. Bo wszyscy, którzy zostaliście, zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się Chrystusa. Ja tylko może. Taką jedną zmiankę dla braci i ścieżki, którzy może bardziej studiują też Słowo Boże, że bardzo często przyimki mają takie odniesienie w języku greckim, mówię, odniesienie takie kierunkowe, że zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, to dosłownie jakbyśmy weszli w Chrystusa, w tym sensie takim pojęciowym, czyli w ten zakres, w tym wszystkim, co wiąże się z Chrystusem, weszliśmy w to. Dlatego siłą rzeczy łatwiej jest nam zrozumieć, że przyoblekliśmy, przyodzialiśmy, może młodsi to przyoblekli, już nie używają, ale Słowo Boże ich używa, przyodziali, dosłownie ubrali, do, jakbyśmy tak powiedzieli, się w Chrystusa. A więc widzimy, umiłowani, jaka stoi za tym odpowiedzialność, że nie na miejscu jest do końca na przykład mówić on się tylko albo ona ochrzcił. Nie? To nie jest tylko, to jest aż. To jest świadectwo przyobleczenia się czy przybrania Chrystusa. A więc teraz, umiłowani, Ktoś przyoblekł się, czyli wszyscy jak tu jesteśmy, myślę, że prawie, jeśli wszyscy jesteśmy w tej sali uczczeni, to są pewne konsekwencje. Idziemy przez ten świat w usposobieniu chrystusowym, bracia i siostry. Jak chcemy teraz to urzeczywistniać, to przyobleczenie? Czy jest ono widzialne, umiłowani? Zadajemy sobie to pytanie, jest to przedmiotem naszych modlitw, umiłowani? Kiedy idziemy do pracy, szkoły, gdziekolwiek, czy jest Chrystus na mnie widziany? Przecież przyoblekłem się w niebo. On ma być ze mnie. Apostoł Paweł mówi do Koryntian w drugim liście, w trzecim rozdziale, wy jesteście listem Chrystusowym. A więc listem, jak sama nazwa mówi, którego się czyta. To są, bracia i siostry, konsekwencje, które niechaj nas zachęcą i uradują, i tak zmotywują właściwie bardziej, żebyśmy rzeczywiście przy obleczeniu Chrystusa szli. Umiłowani tysiące sytuacji nas spotyka. Wychodzimy z domu, Sąsiad na klatce, akurat w bloku mieszkam, gdzieś jakaś sytuacja na parkingu i tak dalej. Może być nawet chwila jakaś nerwowa, ktoś nas nie wiem, zastawił, przystawił, jakaś wymiana zdań, pracy czy cokolwiek. Jak się zachowujemy? Jak, się, jak reagujemy umiłowo? Ktoś może powie, no to trzeba mieć jakiś stoicki spokój i tak dalej. Nie, Chrystus dał nam tą zdolność umiłowani, abyśmy umieli zawsze zareagować. Ja mówię to do siebie, umiłowając, bo człowiek wie sam, ile razy i nieraz bijąc się w pierś, jak ten celnik, źle to, Panie Jezu, zrobiłem, albo zachowałem się. To nie było Twoje usposobienie. Spójrzmy, list Kolosa idzie nieco dalej. List Kolosa. Drugi rozdział. 11, może się zajmę od 11 wiersza. Nim, czyli Chrystusie, Też zostaliście obrzezani, obrzezką dokonaną nieręką ludzką. Ale może dwa słowa o tym powiemy. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. I teraz wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. W którym też zostaliście we przez wiarę w moc Boga. Może to to. Umiłowanie wspomnieliśmy, idzie nieco dalej. Troszeczkę inny aspekt mam zupełnie pokazuję. Może dwa słowa odnośnie tego obrzezania. Obrzezanie, jak wiemy, było tym, tym czynnością, którą już Bóg dał Abrahamowi. Ale nie myślmy w jakiś tam sposób fizycznie o tym. Umiłowanie to było odcięcie. W Gilgal też po przejściu przez Jordan ludzie musiał to robić. Odcięcie umiłowani miało na myśli przerwanie. Przerwanie z cielesnością, dlatego jest mowa o wyzucie czyli zrzuceniu grzesznego ciała w sensie naszej cielesności, to jest ogrzezanie Chrystusowe w połączeniu z dziełem Chrystusowym, że jakby dzieło Chrystusowe odcina nas od naszej przeszłości, mówiąc krótko, od cielesnego, grzesznego życia, stawiając nas w całkiem innej sytuacji, w całkiem innym położeniu. Wraz z nim, dwunasty wiersz, zostaliście pogrzebani w ściele. To jest ten krok dalej. Umiłowani dowiadujemy się niesamowitej rzeczy, że chrzest jest pogrzebem. Tak. Pogrzebem potwierdzającym śmierć starego mnie i ciebie, bracia i chrześcija. To jest nie symbol życia, ale dowód złączenia się ze śmiercią Pana Jezusa, że On za mnie przed w śmierć i cierpiał i przez to ja pogrzebany wraz z Nim, z moim życiem, poprzednim grzechami zostałem pogrzebany. Nie ma już starego mnie. A tego jest od wiele dalej, bo to jest trudna lekcja dla wielu wierzących. Ja nie twierdzę też, że jak nasz brat Joel się chci, że on już ma to rozumieć. To, jest, to wymaga czasu umiłowania. Ale jeśli się zajmujemy słowem Bożym mamy wzrastać, pamiętajmy to o tym. Bóg nie żąda, że y, młody wierzący już ma wszystko pojąć ale jedno musi wiedzieć, że staje w tym świecie po stronie Chrystusa. To musi wiedzieć, że Pan Jezus za niego umarł i On przyznaje się jawnie do niego, stając w tym świecie jako ten, który przyodział Jego teraz w życiu. To jedną rzecz wie, ale umiłowani, tak żebyśmy sobie zdawali sprawę, którzy jesteśmy może troszeczkę dłużej na drodze wiary. Czy nasze stare ja umarło? Jesteśmy rzeczywiście pogrzebani, umiłowani? Czy nasz stary człowiek nie rozbudza się w dążeniach już nie mówię teraz o bezpośrednich czynach co powiedziałem wcześniej, ale o takich zapatrywaniach, sposobie myślenia takich dążeniach czy nie czasem coś starego, coś my zostawili w śmierci Pana Jezusa w krzyżu nie rodzi się na nowo w nas umiłowani czy umarliśmy i pogrzebani jesteśmy, to jest nie bez powodu, pogrzebany jest coś, kogo nie ma umiłowania nie ma, nie, nie egzystuje, po prostu go nie widzimy to w chrzcie umiłowani. Dlatego w którym, w którym, to jest Chrystusie, bo to jest, są zaimki osobowe wraz z Nim, w którym, to jest Chrystus cały czas, też zostaliście wespółw zbudzeni, czyli do nowego życia przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził, zmarty 13 wierze nam to podwiedza. Was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, Wespół z Nim ożywił, odpuścił nam wszystkie grzechy. Jakim życiem żyjemy? Jakie motywy umiłowani? Co nami kieruje, jakie zapatrywania mamy w życiu, jakie cele. Czy jest to Chrystus umiłowany? Przecież wiadomo, że musimy swoje obowiązki wypełniać. i tak dalej, ale to wszystko czynimy z Nim umiłowanie. W całkiem innym nastawieni. Jako nie ci, którzy żyli kiedyś, ale ci, którzy teraz umarli z Chrystusem, a żyją Jego życiem po prostu. Są dla Niego do dyspozycji. Miłują Jego Słowo, bracia i siostry. Mają dla Niego czas i serce. Tak jak wczoraj te bracia pracowali, jest to piękne Wspólnie widzieć ten czyn braterski dla dobra wierzących Jest to cudowne, że tak naprawdę wiemy, że czynimy to dla Pana, ale też Aby tak naprawdę wierzącym też było miło i dobrze się mogli czuć, było im ciepło To są proste rzeczy umiłowanie, ale tak ważne I to w miłości dla Pana czynimy i dla wierzących I to tak naprawdę nas łączy, zauważamy to I mówili, to są też owoce ducha umiłowanie, bo jak Duch Święty wzbudza w nas właśnie te owoce miłości, dobroci, też i powściągliwości, i współczucia tak samo, to przejawiajmy to umiłowani, to jest Chrystus właśnie w naszym życiu. Ci, którzy przyoblepili się w Niego, ci, którzy są pogrzebani jako ci starze ludzie. Teraz sobie pomyślmy, co robi chrześcijaństwo, chrzcząc małe dzieci, tym samym obmywając grzech pierworogów rzekomo, co jest czystym absurdem bracia i siostry bo chrzest jest z wiary. A tego jest... Chrzest musi poprzedzać wiarę, w przeciwnym razie... Przepraszam, chrzest jest następstwem wiary. Wiara poprzedza chrzest. W przeciwnym razie jest to zwykła kąpiel. List do Rzymian. Jeszcze króciutko otwórzmy. Czasowa już biegnie, ale na koniec jeszcze jedno miejsce. Szósty rozdział listu do Rzymian. Potwierdzający nam właściwie to, co zobaczyliśmy Kolosan, ale też troszeczkę tutaj pod innym kątem. Dlatego zobaczmy, trzeci list już otwieramy na temat chrztu. I to jest jeszcze nie wszystko. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? To jest to, co powiedzieliśmy już, że chrzec nas łączy ze śmiercią Pana Jezusa. Pogrzebani wtedy jesteśmy, to już widzieliśmy. Wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus krzeszony został zmartwych przez chwałę Ojca. Tak i my nowe życie prowadzimy. Umiłowani, trzeba jeszcze większego potwierdzenia. Nowe życie to nie jest, to jest w tym sensie tutaj nazwane, umiłowani, nowy charakter życia. Nowy rodzaj życia. Nie chodzi o to życie wieczne, które posiadamy tu w tym miejscu, ale nowe życie prowadzili. To jest nowy rodzaj życia, który w tej chwili prowadzimy. Ale śmierć, umiłowanie, przepraszam, chrzest jest śmiercią starego człowieka. Jest połączeniem nas właśnie z umarłym Chrystusem, dlatego w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. A więc widzimy to połączenie, o którym wspominaliśmy. Zanurzenie jest połączeniem się ze śmiercią Pana Jezusa. Ja przyznaję się jawnie do Niego, że On za mnie umarł i za moje grzechy, za moje stare ja, abym ja teraz, umiłowany, żyjąc, mógł żyć nowym życiem. Nowe życie mógł prowadzić. Tej mocy zmartwychwstania teraz Jego umiłowanie. On jest zmartwychwstały, żyje po prawicy i ta łączność moja z Nim przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego. Mamy jeszcze czas, bracia i siostry, na to? Czytamy to Słowo takim pragnącym sercem. Rezerwujemy sobie, bracia i siostry, ten czas, umiłowani, aby rozmawiać z Panem, aby być przy Nim, aby mógł do nas mówić przez swoje Słowo. Zadbajmy o to, umiłowani. Pan Jezus chce, abyśmy mieli radość w miłowaniu, abyśmy też zażywali pokoju Jego, abyśmy mogli rzeczywiście zmieniać samych siebie. Chcielibyśmy dołożyć starań też, aby nasze życie mogło rzeczywiście być Jemu w pełni oddane. To jeszcze jeden wiz może tylko przeczytajmy z pierwszego listu Piotra, żebyśmy zobaczyli. To też dla niektórych, bo umiłowanie jest taka rzecz, że niech do każdego Miejsca przemawiają tak samo. Jeden rozumie coś bardziej, drugi inaczej. I dlatego Słowo Boże też jakby troszczy się o to, pokazując nam te różne obrazy właśnie sztuk, Trzeci rozdział, pierwszego listu Piotra. Kiedy mowa jest o Arce, to króciutko wspomnijmy. Kiedy jest mowa o Arce, bracia i siostry, dwudziesty wiersz trzeciego rozdziału, jest napisane, kiedy budowano Arkę, może w połowie wiersza, żeby to troszeczkę już skrócić, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę, I co się dowiadujemy? Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudzu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A czego jeszcze to miejsce odporzaliśmy umiłowani? Tak jak dzieci znają Noego, że wsiadł Arki ze swoimi synami, żonami i dobytkiem, został przeniesiony na inny zakres. Tak samo chrzest. Ona jest obrazem, który przenosi nas w nie zakres. Zakres, jak powiedzieliśmy, chrześcijański. I ta Arka nam to również w tym obrazie symbolizuje. Który was zbawia, czyli przenosi nas w zakres zbawienia. Przeczytaliśmy z Marka, pamiętamy. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie zbawiony, będzie. Jest już, ale i będzie również, bo ciało nasze jeszcze nie jest wyratowane. Ale w chrześcijańskim zakresie błogosławieństwa mamy tą pewność umowani, że przyjdzie Zbawiciel, który przemieni to znikome ciało nasze w postać do tą tożsamą z uwielbionym ciałem swoim. Tak to powinno być nie tyle podobną, częściowo czy mniej podobnie, ale tożsamą z Jego uwielbionym ciałem. Dlatego nie jest to pozbyciem cielecznego się brudu, więc tylko zewnętrznym jakimś odmyciem chrzestu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. To zobaczmy znowu dobre sumienie, całkiem inny obraz chrztu, zupełnie inny ale pokazuje nam kwestie sumienia naszego, aby ono było dobre, w tym sensie kierowane przez Boga, w połączeniu ze zmartwychwstałym. To jest tu wymienione Jezusem Chrystusem. Jeśli ja żyję ze zmartwychwstałym Panem umiłowani, Jego życiem, to moje sumienie będzie zawsze to dobre, w sensie właściwie postępujące i czyste przed nim. Kolejny aspekt, umiłowani, abyśmy mogli się zastanowić nad tym, Przede wszystkim, jak wiele musiało to Pana kosztować, żeby złączyć się z nami przez śmierć swoją, czego obrazem też jest ich chrzest, którego On, jak widzieliśmy w tych obrazach, dokonał przez swoje dzieło na krzyżu, kiedy rzeczywiście miał być tym chrztem ochrzczony, czyli miał umrzeć, być złączony ze śmiercią, aby później zmartwychwstać i dać nam odpuszczenie grzechów umiłowani. Dlatego też i my bądźmy świadomi, myślę z radością, tego przywileju i odpowiedzialności naszej. Kuczci Pana też te kilka miejsc, nam pomoże też z kosztownością patrzeć na dzieło Pana Jezusa i konsekwencje dla nas wynikające. Panie. śwież i Śmierć brako nie pierwszą zrodkę <tryk> numer 80 pierwszą w <tryk> <tryk> podziękujmy Panie Jezu nasz Zbawco dziękujemy Tobie że Ty właśnie przyszedłeś na tą ziemię i nie ustanowiłeś swojego własnego porządku ale podporządkowałeś się pod wszystko to co już było zapisane w Twoim słowie I Ty całkowicie to Słowo wykonałeś i wypełniłeś i tym samym dałeś nam dowód na to, że mamy też i to Słowo wypełniać i być posłuszni Tobie. Ale jakże wielkie błogosławieństwo, Panie Jezu, mamy dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni i że możemy być chrzczeni i że to właśnie poddajemy się pod Twoje Słowo, chcąc być posłuszni Tobie. Bo jakże wielką radością jest, Panie Jezu, całkowicie się ukorzyć pod Twoje słowo i być posłuszni i chodzić za Tobą, bo to jest właśnie posłuszeństwo, jest dla nas wielkim Twoim błogosławieństwem. Panie Jezu, Ty sam to potwierdziłeś i to jest zapisane w Ewangeliach, ale też i Twoi słudzy apostołowie też i to wielokrotnie mówili o tym i to z różnych stron o tym opowiadali, aby dać się ochrzcić, Albo, że jesteśmy ochrzczeni, abyśmy, Panie Jezu, też i wtrwali w tej nauce, abyśmy to wykonywali i ciągle na nowo, abyśmy potwierdzali, że jesteśmy Twoimi, Panie Jezu, ale żebyśmy też się zapierali samych siebie, a Ciebie przez nasze świadectwo, przez nasze życie uzewnętrzniali i żebyś był widoczny w nas, Panie Jezu żebyśmy nie byli tylko takimi cichymi chrześcijaninami ale żeby było widać w nas że jesteśmy Twoimi i że to ze tego skruszonego serca chodzimy tu przed tymi ludźmi i przed tym światem i świadczymy o Tobie że Ty nas zbawiłeś że w Twoim imieniu I w imieniu twojego Ojca i w imieniu Ducha Świętego jesteśmy ochrzczeni i mamy te wielkie pieczęcie na sobie i teraz to ty Panie Jezu jesteś naszym zbawicielem i nas zachowujesz i wiemy, że nas prowadzisz w dom Ojca i to już jest dla nas jeszcze większą radością i oczekujemy na tą chwilę na Zbawicielu i teraz poddajemy się pod twoje słowo i chcemy oddać się znowu w Twoje ręce abyś też i nas zachował na tym miejscu abyśmy mogli w pokoju uczynić to co Ty właśnie dla każdego jednego z nas dałeś abyśmy w posłuszeństwie to wykonali i jesteśmy Panie Jezu wszyscy zgodni i przykładamy te ręce na tą głowę i potwierdzamy że Joel jest tym, który z wiary wyznał, że jest Twoim i tak, Panie Jezu i oddajemy go też i w Twoje ręce, i w Twoje błogosławione ręce, abyś go prowadził i zachowywał. Amen. Amen.